tour, którego jesteśmy częścią, jest to europejska trasa pokazów. Pokazy są organizowane w całej Europie, w praktycznie wszystkich krajach, w których sprzedawane są ciągniki Waltra. Dzisiejsza tutaj lokalizacja jest to dziesiąty przystanek naszego demoturu w Polsce, który tutaj teraz w październiku się odbywa. Co Państwo prezentujecie tutaj? Jakie maszyny są pokazywane w tej całej trasie, a szczególnie no, na tym dzisiejszym polu tu w Rudnie? Na każdej ze stacji prezentujemy pełną gamę naszych produktów, czyli modele serii A, N, T i S. Natomiast szczególną uwagę należy zwrócić na modele serii T czwartej generacji, a tutaj model nowy z przekładnią Hightech, którą niedawno przedstawiliśmy klientom. Natomiast na pierwszym punkcie, pierwszym miejscu znajdują się nowe modele serii N czwartej generacji. Po generacji która odbyła się około dwóch tygodni temu w Polsce. Podczas tego demoturum te nowe prezentujemy szerokiej publiczności. Widzę, jakie zainteresowanie rolników jest tutaj dzisiaj na, na tym polu, natomiast proszę mi powiedzieć, jak to wyglądało na tych poprzednich, bo to jeżeli to dziesiąta stacja przystankowa, to ma Pan już jakieś rozeznanie i, i proszę o krótką ocenę tego. Na każdym z przystanków dopisywała duża frekwencja uczestników, zaproszonych gości. Po sukcesie serii T czwartej generacji klienci tutaj wiele czasów Wypytywali, oczekiwali, kiedy nadejdzie nowa NK, natomiast tutaj e, zaprezentowaliśmy ją w drugiej połowie roku, teraz podczas demoturu spotyka się z zainteresowaniem klientów. E, jest to ciągnik, który N to ciągniki, które były zawsze najczęściej kupowanymi przez naszych klientów ciągnikami, dlatego też każdy wyczekiwał nowych modeli. No, na ten moment to tak jakby m, dzisiejszy pokaz jest już za nami. Już to, co było najważniejsze, to, to się odbyło. Kończą się pokazy. Y, widziałem wielu rolników, którzy uczestniczyli w przejażdżkach po polu. Przejażdżka to znaczy, że on był operatorem tego ciągnika. Z boku siedział y, y, państwa człowiek. I y, y, jakie tutaj opinie? Każdy mógł zasiąść za kierownicą nowych modeli serii N czwartej generacji. Y, Ciągniki te mogły, jeździły tutaj z maszynami, niektóre czasami jeździły bez maszyn. Była też możliwość na niektórych stacjach pracy z ładowaczem, czołowym tych ciągników. No Wrażenia na pewno pierwszorzędne, natomiast e, myślę, że na pewno pozytywnie na wszystkich stacjach każdy zadowolony z tych nowych ciągników. Bardzo zwinny, zwrotny, wiele nowych funkcji, e, nowe kabiny, także na pewno każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Bardzo sprawnie przebiegała organizacja tego dnia. Duży ekran, monitor na polu. Jak wy to robicie? E, tutaj no, trzeba zwrócić uwagę na to, że przygotowania do biegło o wiele dużo wcześniej, już nawet przed targami agroshow, podczas wakacji już przygotowywaliśmy się do tego przedsięwzięcia. Natomiast czynnikiem, którego nigdy nie możemy przewidzieć jest pogoda, ale na szczęście udało nam się sprostać wszystkim przeciwnościom, także napotkaliśmy na jednej ze stacji już pierwszy śnieg tegoroczny, ale na ka za każdym razem pomimo deszczu i czy nawet śniegu frekwencja dopisywała. Ile osób aktywnie ze strony firmy Waltra, czyli Acto y uczestniczy w tych pokazach i, i jest na stałe przy pokazach? E tutaj mi Minimum to jest około 6 osób na każdej stacji z naszego polskiego zespołu. Praktycznie cały zespół tutaj z nas, siedziby naszej firmy w Paczkowie jest zaangażowany w ten proces, wymieniamy się. Natomiast dodatkowo mamy wsparcie z Finlandii w postaci tutaj osób z działu inżynierii produktu. Czy wszystkie maszyny w tym samym składzie były na tych wszystkich pokazach? Nie, nie. My jako AKKO tutaj podczas Demoturu zazwyczaj wozimy ciągniki, tak aby móc zaprezentować pełną gamę modelu każdego z dealerów. Natomiast w zależności od tego, jakim sprzętem dealer handluje, on dostarcza maszyn do ciągników. I tutaj na dzisiejszym polu widziałem maszyny Kuna. Dzisiaj na dzisiejszym polu dominuje głównie KUN, dlatego te ciągniki jeżdżą dzisiaj głównie z maszynami Kuna.